Z Gdynia, Piotr Grzywacz z tej strony spektrum światła. Jest godzina 32 min minuty po północy i tutaj teraz mamy takie można powiedzieć, emergency, czyli szczególne takie niezwykłe spotkanie na falach naszej rozgłośni. Nie planowaliśmy dzisiaj tego, bo zajęci jesteśmy poprawieniem książki ojca, który to napisał swoje wspomnienia z Syberii, tak jak już wspominałem podczas naszych poprzednich programów. Książka będzie niebawem gotowa i ona właściwie całkowicie pochłania nasz czas. Dlatego pracując nad nią nie planowaliśmy dzisiaj tego wieczoru być tutaj, ale ponieważ wydarzyła się rzecz szczególna, postanowiliśmy podzielić się z państwem, z Polakami zwłaszcza, a zwłaszcza ze służbami bezpieczeństwa naszym zrozumieniem sytuacji. Otóż około godziny 8.50, zgodnie z tymi informacjami, które są na Twitterze, tam pojawił się o tej godzinie Komunikat, informacja, że prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz, którego znam osobiście i byliśmy, wydaje mi się, przyjaciółmi przed dwudziestu parę laty, jeszcze jak paru laty, jak pracowałem w Gazecie Gdańskiej, w Dzienniku Bałtyckim, także spotykałem się z panem Adamowiczem i wszystkimi innymi tutaj politykami z naszego środowiska trójmiejskiego i no zawsze to były bardzo przyjazne, serdeczne, dobre kontakty z nam obecnych wszystkich prezydentów i wszystkich, którzy tutaj obecnie zajmują władzę. Otóż o godzinie 8 powiedzmy sobie 30, pomiędzy 8.30 a 8.50 nastąpił atak na prezydenta Gdańska. Odbyło się to w Gdańsku podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którą też w pewnym czasie organizowałem z Magdą Kunicką, Jachem Paszkiewiczem, panem Hełstowskim, panem Owsiakiem. Także wszystkie te wydarzenia, które miały miejsce dzisiaj, oczywiście nie ten straszliwy atak, są mi bliskie. Dodatkowo przez ostatnie 30 lat właściwie obserwowałem pod kątem bezpieczeństwa, bo jestem troszeczkę, można powiedzieć, na punkcie bezpieczeństwa mam bardzo, no, jakby to powiedzieć, wypadałoby powiedzieć, że Tutaj takie paranoidalne podejście, bo bezpieczeństwo to dla mnie duże, duża sprawa i wszystko co robię właściwie opiera się o to, by być bezpiecznym i wszyscy wokoło mnie byli też bezpieczni. Nie to, że ja mogę po prostu coś mięśniami i tak dalej, ale z swoją informacją, doświadczeniem mogę opowiedzieć, wskazać. Także co się wydarzyło? Otóż mamy dla Państwa nagranie tutaj krótkie, które już pojawiło się na internecie. Natychmiast zostało przejęte przez Russian TV RT Channel i jest tam opisane. Czyli no, ja jestem raczej w 100% przekonany, że mamy czynienia, z atakiem terrorystycznym, mimo że jest on rozgrywany w aspekcie politycznym, bo osoba, która dokonała tego ataku, ma taki manifest polityczny. Później na scenie, które państwo usłyszą, słyszymy nazwisko oprawcy. No i też tutaj należy dokonać analizy bardzo dogłębnej, co się wydarzyło na scenie, ponieważ oczywiście wszystkie służby z bezpieczeństwa zawiodły. I wydaje się nawet, że ten mężczyzna miał y, pomoc tam już będąc na scenie, bo na pewno chyba nie przewidywał, nie planował, że mikrofon trafi do jego ręki, i będzie mógł y, dokonać tego... Y, Ogłoszenia, które dokonał, a być może dokonał, ponieważ po ataku chodzi po scenie, daje taki znak zwycięstwa, jak to piłkarze, ci kibole robią, i pokazuje nóż, potem gdzieś znika nam z planu, potem pojawia się z mikrofonem, potem mówi, dopiero służby bezpieczeństwa wkraczają. Na pewno no, generalnie powie się, że to jest osoba mentalnie chora albo w tym, coś w tym wypadku, żeby nie wzbudzać niepokoi, bo to jest duża trauma dla wszystkich, którzy wzięli tym udział. Oczywiście nasze myśli, modlitwy i serce idzie w kierunku pana Adamowicza, prezydenta, który... No, spotkał się ze śmiercią, można powiedzieć, ale jak już wiemy jest teraz w stanie intensywnej terapii. Jego serce działa, także z tego wyjdzie. Tak myślimy, ponieważ wszystkie informacje są blokowane. Nie dowiecie się Państwo nigdzie o tym, co ja Państwu teraz przedstawię i mówię, bo no, po prostu nikt nie wie, jak się zachować w tej sytuacji w Polsce. System jest tak nazwany hold on hold, czyli wstrzymał oddech, i dopiero muszą się spotkać, muszą podjąć decyzję, dopiero jutro ruszą i będą cokolwiek robili, bo na razie no, są całkowicie zagubieni. Więc mamy tu do, do czynienia z atakiem terrorystycznym, który stara się dokonać skucenia sceny politycznej i skierować to w kierunku politycznym, ponieważ jest tam manifest polityczny przeciwko Platformie Obywatelskiej. Rzekomo ten mężczyzna, który dokonał ataku był w więzieniu, mówił, że Platforma go kontrolowała. No to jest oczywiście bezsensowne stwierdzenie, bo to, że w tym czasie Platforma była u władzy nie oznacza wcale, że będąc w więzieniu czy system prawny reprezentuje całkowicie Platformę, ponieważ te osoby istnieją w dłuższym wymiarze czasowym niż tylko politycznym. Także więzienia i system prawny i wszystko jest tutaj i nie jest związane z poszczególną opcją. Co właściwie teraz stara się robić w aspekcie tych spraw związanych z sądem najwyższym, i tak dalej, żeby ta władza stała się władzą jedną, władzą ugrupowania, które jest przy władzy obecnie, czyli Prawie i Sprawiedliwości, ale właśnie dobrym momentem jest to, że tak przedtem nie było, więc to, że ten pan mówi, że dokonał ataku, mówi, że zabił, chyba tak jak będą państwo słuchali tego krótkiego klipu, że ponieważ on był w więzieniu, był kontrolowany przez platformę, dokonał zabicia, chyba tak mówi, ponieważ dźwięk się urywa. Także zaprezentuję Państwu po piosence ten klip, a potem omówię i przedstawię całą sytuację geopolityczną, jak ona do tego, do, do tego momentu doszliśmy, że ten atak miał miejsce i wydaje nam się, że jest to coś innego, ale jest to związane głównie z tym, że w Warszawie ogłoszono tą dużą konferencję z Amerykanami i Iran wygłosił opinię, że to będzie kosztowało Polskę bardzo i zaraz po tym, jako pierwsi Rosjanie wyrzucili ten klip na swoich stronach i podali błyskawicznie informacje, kiedy w polskich mediach no, niewiele się mówi, tylko tam po prostu podaje się jakieś lapidarne informacje. Jak ja ten klip zdobywałem, to dopiero radio TOK FM zaczęło mówić, że też coś tam słyszało, ale tak to generalnie nie wiedzą co robić. Więc piosenka, ten krótki klip, ten klip potwórzę, powtórzę Państwu kilka razy i potem właściwie już wszystko powiedziałem, ale będę trochę omawiał sytuację bezpieczeństwa na scenie, co zaszło, co zobaczyłem i co rozumiem. To tak na wstępie. I'm riding you now just to see if you're better, New York is cold but I like where I'm living, there's music on Clinton Street all through the evening, I hear that you're If you ever come by here for Jane or for me, your enemy is sleeping and his woman is free. Yes, and thanks for the trouble sound That long black cloud is coming down I feel I'm knocking on heaven's door Knock, knock, knocking on heaven's door Radio FMS Gdynia, Radio FMS Gdynia, 5 minut do godziny pierwszej, kolejny dzień tygodnia, poniedziałek, straszliwy atak na wspaniałego człowieka, pana prezydenta Adamowicza, Pawła Adamowicza, którego z nami cenię, niezwykle very brilliant person. W Gdańsku ma się bardzo dobrze po prostu w tym wypadku stał się wybraną ofiarą ataku terrorystycznego. To, co państwu powiem, to zabrzmi może troszeczkę dziwnie, ale e, ponieważ całe swoje życie poświęcam sprawom bezpieczeństwa i konfigurowania systemów bezpieczeństwa, generalnie rzecz biorąc ten system bezpieczeństwa, który teraz mamy na świecie, pochodzi też z moich rozważań. System w tym wypadku działa tak, że najpierw jest tak zwany Rescue and Recovery Mission, czyli teraz jesteśmy w tej fazie, kiedy system jest całkowicie otwarty, zagubiony, nie wie co robić, patrzy na swoje straty. Oczywiście zachowanie polskich służb było tutaj karygodne, Polska jest w ogóle nieprzygotowana na tego typu sprawy, więc bardzo dobrze, że żeśmy nie wzięli żadnych imigrantów, tak jak w jednym z moich programów. Może Państwo zobaczą, kiedy te sprawy się rozstrzygały. Ja zrobiłem bardzo duży program poświęcony temu zagodnieniu, jeszcze będąc w Kanadzie, kiedy kategorycznie powiedziałem, że nie możemy brać żadnych imigrantów, ponieważ Kanada i inne miejsca są do tego przygotowane od stu, ponad stu lat pracują z tym problemem, natomiast Polska w ogóle nie jest przektowana, więc nie może sobie pozwolić na wzięcie emigrantów, bo to doprowadzi do całkowitej no, wewnętrznej destrukcji. Polscy są, Polacy są bardzo wrażliwym narodem, którzy tak zwany show off bardziej, czyli pokazują pewne rzeczy, ale tak naprawdę, jak widzieliśmy teraz po tej sytuacji, w której ucierpiał tak straszliwie prezydent Paweł Adamowicz, miejmy nadzieję, że wróci do zdrowia, raczej powinien, musi wrócić do zdrowia, będzie bohaterem narodowym, to daje mu olbrzymie miejsce w historii, niestety zapłacił własnym ciałem, krwią. Bardzo mi jest smutno, jeśli chodzi o rodziny i dzieci, no to jest tragedia, olbrzymia tragedia dla niego dla najbliższych, straszna rzecz. No, Polska dzisiaj przeżywa swój September 11. A co się dzieje na polu? Mamy aresztowania w sprawie chińskiej Huawei, mamy konferencję w Warszawie amerykańską, mamy Iran, który nam grozi i mamy telewizję rewizję radziecką, która szybko, błyskawicznie reaguje na sprawy. Oprawca, który tam się pojawiał, nie jest osobą mentalnie dystarb, ponieważ, czyli no, jest tam na pewno pewien kłopiet, bo jak starałem się opisać na naszych stronach radio FMS Gdynia, wiadomości.wordest.com istnieje ten program, który się wymknął Amerykanom do budowania tak zwanych wojowników albo tak tzw. No, kamikadze, można powiedzieć, I, i ten program pracuje tak jak to zostało opisane. Jest to bardzo skomplikowany Rodziec, radziecki program, który został potem przyjęty przez Amerykanów, wdrożony do kontrolowania ich populacji, a potem się wymknął im spod kontroli. Ten pan, który dokonał ataku nazywa się Stanisław Miłosz, nie dam jednak tutaj się pociąć, bo dźwięk jest bardzo kiepski, ale tam właśnie przedstawia się, przedstawia się jego działania są w pełni zdeterminowane, działa całkowicie przy tak zwanym fresh mind, czyli nie jest pod wpływem żadnych narkotyków, nic, jest po prostu dokładnie przygotowany, wychodzi na scenę, jest dobrze ubrany, pochodzi w miarę, wydaje się, z dobrze wykształcony po mowie i sposobie mówienia wygląda na to. Ma rzekomo mały nóż, uderza chyba w okolicach serca jest to jednak ostrzeżenie, ponieważ miał tyle czasu, że mógł dokładnie dokonać i dokonać zabójstwa prezydenta Adamowicza, bo nikogo wokół niego nie było, nikt go nie bronił. Mężczyzna stał na scenie przez parę minut, chodził. No to jest właśnie dowód, jak system bezpieczeństwa Polski działa, że mogłoby być najgorszy możliwy wybuch i by po prostu wszyscy stali, śpiewali piosenki. Przepraszam, że tutaj jestem taki gorzki, ale taka jest prawda to już poszło w świat, to wszyscy widzą, no nie można teraz tego zamieść pod dywan. Oczywiście jutro, pojutrze to zostanie wszystko zamiecione, bo następnym krokiem po rescue i, i rescue mission jest tak zwane recovery, czyli po stanie niebezpieczeństwa jest stan naprawy. Stan naprawy polega na tym, że wszystkie dane się wymazuje i zmienia się całkowicie historię, tak żeby nie powodowała jakichś dodatkowych spraw, ale teraz system zbiera informacje jeszcze do rana, zanim wszystkie pospotkają się, muszą się spotkać. To właśnie był zarzut w stosunku do nich, do jego systemu, kiedy, który monitorowałem, że jest ten moment przerwy dnia, zebrania się, muszą grupowo podjąć decyzję. No i to jest ten moment, kiedy jesteśmy tak zwany vulnerable, czyli bardzo w sytuacji no, pod kreską, czyli no, można nam wszystko zrobić, i i nic nie możemy sobie na to poradzić, bo system tak działa, ma ten dzień opóźnienia, zanim zacznie zacierać fakty. Na razie oczywiście jest wszystko on hold, żadnych informacji się nie poddaje. Oczywiście te informacje, które miały być podane, można powiedzieć jak gdyby prezentujące albo odpowiadające się po stronie tego takiej terrorystycznego podejścia, no to zostało już wysłane, to ostrzeżenie zostało podane, a te pierwsze ostrzeżenia zaczęły się poprzez wybuch gazowy właśnie w Szalinie. Potem był następny wybuch gazowy, taki w, w chemiczny dwa dni temu. Oczywiście system zacierał te informacje, nie chciał poddawać się pattern, czyli że są, jest ta zależność, ale tutaj już jest wyraźne określenie, że Polska się opowiedziała po stronie amerykańskiej, dokonała działań, było ostrzeżenia, a strona terrorystyczna tak zawsze działa, że Osama Bin Laden, który zresztą był wychowankiem za czasów pana Brzezińskiego i jego programu, bo na początku CIA sponsorowało al kaidy Pan e, e, o, Osama bin Laden był w Nowym Jorku, był pisem, są zdjęcia, był całkowicie zintegrowany z kulturą amerykańską, a potem został wysłany do Afganistanu i tam, żeby miał tych muszaheddinów przewodzić, żeby walczyć z Rosjanami. Potem oni go zostawili, no i on się obrócił przeciwko nim. Więc e, Taką mamy sytuację, to jest terrorystyczna sprawa 100% i to jest zrobione, że ma wyglądać na zasadzie politycznego aktu, bo bo jest wyraźnie polityczny akt wykrzyczany tam, ale to jest zbyt sofistyczne. Mamy 27 orkiestra, mamy 27 lat, mamy godzinę, mamy atak, mamy przekazanie informacji, przekazanie inf mikrofonu, całkowita roz rozpaduwa nikt nic nie robi, po prostu na scenie prezydent umiera, niewinna osoba całkowicie, Polacy znowu cierpią. No czyli tak to ze wstępnej analizy wygląda. Jeszcze raz za chwilę piosenkę i Państwo posłuchają tego klipu. No i potem troszkę opowiem jak pracować z traumą tego straszliwego wydarzenia, które się Miało miejsce między godziną 8.30. i 8.50 w Gdańsku podczas Orkiestry Świątecznej Pomocy. No, oczywiście zostało to wybrane miejsce masowego, najbardziej masowego rażenia, największa impreza. No, to jest zgodnie z tak zwanym ABC terrorystów: jak zaatakować, jak zrobić, żeby wiadomość się rozpowszechniła i żeby było wiadomo. Ale ci, co wiedzą, mają, wiedzą o co chodzi, wiedzą o co chodzi. Natomiast społeczeństwo no, będzie miało, myślało co innego, a polityczny będą. Będą to rozgrywali na zasadzie, że to jest przeciwko polityczne wystąpienie na przykład PiSu przeciwko Platformie i to będzie taka po prostu żarcie się po kostkach, a następny dopiero się obudzą, bo to jest pierwszy atak i w, w reguły regu to są, będzie, są serie ataków, bo oni będą to powtarzali, mają tutaj cele swoje w Polsce już obsadzone. No i to tak będzie mniej więcej wygląda jak w Ameryce, co 2-3 tygodnie jakiś atak i tak dalej, i tak dalej. Tak mniej więcej to przebiega, miejmy nadzieję, mózgmy się, że tak to nie będzie, ale od 30 lat obserwacji tak to mniej więcej przebiega we wszystkich krajach, które no ustawiły się, tak jak Polska też się ustawiła teraz w tym układzie, no bo no tak, no tak to historycznie nam to wypadło, więc no cóż, nie jest to też nasza wina. Wiadomo, że nie pójdziemy z Iranem albo Rosją, a pójdziemy z Ameryką, Anglią, Francją i ludźmi, którzy znamy, mimo że nam różne rzeczy narobili, no ale ich znamy, no, no, wiem, że jak są w domu, to kurczę nikt nic nie ukradnie i tak dalej, i tak dalej. No My ich znamy, to jest nasz blog, więc generalnie jak mówię nie mamy nic przeciwko tamtym, ale no no to są nasi, a tamci nie są tacy aż nasi, więc piosenka, jeszcze raz ten klip, no i potem troszeczkę o traumie. This coins up Souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommence. Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro, je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. en la colina, tendido como un viejo que se muere, la pena el abandono son tu triste compañía, pueblo mío te dejo sin alegría. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Será, si sé mucho o no sé nada, ya mañana se verá, y será, será lo que será. Ya mis amigos se fueron casi todos, y los otros partirán después que yo. Lo siento porque amaba.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 Amor mío, me llevo tu sonrisa, que fue la fuente de mi amor primero. Amor, te lo prometo, como y cuando no lo sé, mas sé tan solo que regresaré. ¿Qué será, qué será, qué será? La niña de mi pueblo soñará ese Soñará Radio FMS Gdynia, radio FMS Gdynia, godzina pierwsza piętnaście w nocy, dzisiaj mamy, zaraz zastanówmy się, który to dzień, który to my dzisiaj mamy dzień, 14 stycznia, 14 stycznia noc, przechodzimy w ranek, straszliwy atak na prezydenta Pawła Adamowicza. Naszym zdaniem jest to atak terrorystyczny. Ten dżentelmen, ja początkowo słyszałem, że to był Stanisław Miłosz. Nie dam się jednak za to, jak gdyby całkowicie, bo dźwięk nam się zamazuje. Teraz słyszałem, że jest to Stefan Miłosz. I oczywiście mówi on, że był w więzieniu nieuczciwie i Platforma, go, platforma Obywatelska no to też tutaj właśnie, no wystarczyłoby, żeby powiedział Platforma, albo jak tu się mówi PiS, nikt nie prowie prawie, prawo i sprawiedliwość, więc tutaj właśnie są jakieś takie narciałości, nierozumności polskiego języka, bo on mówi Platforma Obywatelska mnie kontrolowała. No więc, no jego tutaj statement, czyli to oświadczenie, że dlatego dokonuje tego ataku całkowicie bezsensowne, stworzona historia, bo był w więzieniu i Platforma go kontrolowała, no to nie ma sensu, ale to ma być, właśnie ma być taki polityczne orędzie albo taki polityczny manifest, żeby skłócić dwie strony, jedna przeciwko drugiej, bo oczywiście Platforma skoczy natychmiast na wózek i będzie mówiła, że to jest po tym, jak prezydent Adamowicz na jego zostało wydane takie listy były tydzień temu, sąd uchylił to, bo chyba Młodzież Wszechmocna wydała listy, w których akt zgonu skierowali, takie wypisali czy to dowcip, czy coś, taki tret, czyli takie zagrożenie albo taki, taki tret, nie wiem jak to po polsku powiedzieć, czyli po prostu że mu grozili, tak, grozili mu, że go zabiłem. Takie listy napisali, wysłali, że śmierć, listy zgonu, akty zgonu dla prezydenta Pawła Adamowicza i te, te ci ludzie z tej, z tej młodzieży wszechpolskiej, tak mi się wydaje, zostali unieważnieni, bo sąd stwierdził, że nie ma znamion aktu przestępnego. Więc to te służby wszystko do, do, do skupy zebrały i stworzyły ten atakt, w którym właśnie ten mężczyzna zachowuje się jak taki kibol, chodzi po tym, po tym jak zwycięzca, po tej, po tej scenie tam w Gdańsku używa właśnie, to się właśnie wszystko do kupy składa, bo pierwszy, pierwszy, to jest właśnie wszystko gra psychologiczna. Pierwszą myśl, jaką będzie miała Platforma, jest to atak polityczny po tym, jak nasza y, sprawa w Sądzie została odrzucona. Teraz mamy akt już, y, akt agresji, więc do, dokładnie Platforma może w tą nutę uderzać, że PiS przechodzi od y, mów z czynów, albo ludzie, którzy wspierają PiS, od czynów do aktów. No a oczywiście PiS będzie mówił co innego, ale wiadomo wszyscy, że to nie ma żadnego sensu, bo tylko chodzi o to, żeby skucić scenę polityczną i bardziej Polaków skuczyć, doprowadzić do przemocy, do przemocy między Polakami, żeby się żarli a tamci, którzy naprawdę to skonstruowali, żeby tylko po prostu się po pierwsze cieszyli, po drugie ci, którzy wiedzą, żeby wiedzieli, żeby byli wystraszeni, bo to jest ostrzeżenie, to jest ostrzeżenie, bo ten mężczyzna miał tyle czasu i takie możliwości, że mógł totalnie doprowadzić do zabicia Adamowicza, ale wydaje się, że on nawet myśli, że go zabił, bo tam w tym, jeszcze raz Państwu puszę, puszę ten klip, w ostatniej części on tam mówi dlatego, że to się mu wydarzyło, on dokonał właśnie ataku na takim, nie, nie dokładnie mówi ataku, nikt dokładnie mówi, że zabił, ale tak z tego wynika, rozumiem, z tego tekstu krótkiego. Natomiast nie można sobie dać głowy za to, bo są dźwięki rozmyte. No niemniej jednak, tak jak mówię, wszystkie media w Polsce są, są kontrolowane, bo trzy godziny, nikt, cztery godziny, nikt tego nie wyrzucił. Dopiero jak ja zacząłem nad tym działać, co jakieś takie pogłoski, krótkie, że no ja tam coś słyszałem na Twitterze i tak dalej. No więc wszystkie media polskie są kontrolowane, więc nie wypuszczają niczego, jest cisza. Czekają, co im system powie dalej, bo teraz jest tak zwany search and rescue. Search and rescue etap, a potem jest recovery. Czyli do tej pory sprawdzają i tak dalej, czy nie ma większego zagrożenia, czy coś się nie kroi, obserwują wszystko, czy ktoś pieniędzy nie kradnie, czy ktoś internetu nie hakuje, bo to zawsze jest taka, też połączone ataki są ze sobą. No i potem, jak już nie ma zagrożenia, no to robią recovery i zacierają wszystkie informacje. Na razie jesteśmy w etapie search and rescue, czyli blokada informacji, CNN jeszcze nic nie podało, bo czeka zawsze przeważnie jest tak, że jak jest jakiś duży atak, że nie wiadomo o co chodzi komputery niestety nie są w stanie opanować danych, bo jest ich zbyt dużo. Jeżeli zbiera się wszystkie informacje, no to wie się wszystko, czyli nie wie się nic. Jeżeli ja bym wszystkie informacje, które się teraz wydarzają na świecie, a tak działa system zbierał, to jak się coś wydarzy, no to ja wiem to samo, co przedtem. No wiem wszystko, czyli nie wiem nic. Dopiero e, umysł, umysł, który zna tak jak na przykład ja robię te analizy i zawsze jestem, podłączam się, mówię, no i to w ciągu tam w krótkim czasie przestępcy są ujęci. No, na szczęście tu przestępcy jest ujęty, ale widać wyraźnie, że na wideo wchodzi na scenę, bez żadnych kłopotów udaje dziennikarza. Rzekomo miał legitymację dziennikarską, dobrze ubrany, dobrze wygląda. Podbiega do prezydenta we właściwym odpowiednim momencie, jak się kończy odliczanie, uderza go prawdopodobnie w serce. Przeżyd, rezydent się przewraca. On odskakuje, powraca, chodzi dookoła, a potem znowu gdzieś znika i wraca z mikrofonem, żeby ogłosić bo okazało się, że wszyscy są tak zaskoczeni, że ma tyle czasu, że po prostu on nie atakował, mógł wejść tam z bombą, mógł tam wejść ze wszystkim, z pasem i tak dalej, bo jego nawet nie wiedział, był zaskoczony, że ma taką swobodę, że nie wiedział co dalej robić, więc to był taki typu kamikadza, akcja, wiadomo, nawet on nie wie co i jak, bo to jest tak zwany brainwash, i brain control situation, że on po prostu został wypuszczony w odpowiednim momencie, żeby zrobić coś, nawet nie wie kto co i jak, zna zupełnie inną historię. Także nawet jak się od niego dostaną, no to nie będą wiedzieli. Tylko teraz trzeba sprawdzać, co słuchał, jak słuchał i czego się dowiedział. Skąd ta informacja została mu przekazana do głowy, że on z taką sytuacją wyskoczył. Bo tak ten właśnie program działa też właśnie to jest też taka trochę krąt akcja tego programu CIA, CIA psychics, którzy właśnie potrafią przewidywać i szybko wybierać z biliona, miliarda nieokreślonej liczby informacji właściwe informacje i wskazywać na pliki, które trzeba sprawdzić, żeby znaleźć przestępców. No bo głupota systemu polega na to, że zbiera wszystko, a nie zbiera selektywnie. W naszym Podejściu my zbieramy selektywnie wobec patterns i mamy zupełnie inny algorytm. Dlatego prawie 100% akcji, które zostały przez nas badane, są zakończyły się sukcesem i złapaniem wszystkich przestępców, co jest nieduża nie ilość w porównaniu do innych spraw. No ale niemniej jednak w tym wypadku jest to bolesne dla rodziny, fantastycznej rodziny, no po prostu... No, hor, straszna rzecz po prostu, aż człowiek po prostu nęcej nogi się ginął, jak ta rodzina została zaatakowana, tego wspaniałego człowieka, Pawła Adamowicza, który jest bohaterem narodowym i będzie no, miał fantastyczną karierę, To jest, bo to jest po prostu wyjątkowy akt. Polska dziś, proszę państwa, przeżywa September 11, nasz pierwszy terrorystyczny atak, kiedyśmy zobaczyli, jak to działa, jak to wygląda. Mimo ostrzeżeń, mimo prób kontaktowania się i uczenia, systemu, żeby się tego zapobiec. Nie udało się tego zapobiec i osoba jest, cierpi, wspaniała osoba i jego rodzina. Miejmy nadzieję, wszystko będzie dobrze i wróci do zdrowia jak najszybciej, będzie dalej sprawowywał swoją funkcję, swoją wachtę i prowadził gdańszczań wolnego miasta do lepszej przyszłości. Więc teraz piosenka znowu ten klip i potem powrócimy do momentu pracy z traumą, jak należy się zachować w tym, żeby, bo to nie jest tylko atak na prezydenta, ale to jest atak na cały naród i na cały blok, bo to jest bardzo głęboka trauma, którą wszyscy będą przeżywali, będą mieli kłopoty ze spaniem, będzie to się pojawiało itd., itd., ale teraz trzeba posłuchać, co ja powiem potem, więc to zostanie szybko opanowane bo to na tym właśnie polega ten atak taki, że to jest atak psychologiczny generalnie, bo jest małe wydarzenie, które, które afektuje olbrzymie całe połacie jednego bloku. Jak są połączenia energetyczne, to my jesteśmy z tej strony i cały nasz blok jest, został zaatakowany energetycznie. I my, znaczy no ja prawdopodobnie nie, no bo ja już byłem tyle razy atakowany, już nawet nie wiem, chyba jestem po prostu w tym samym momencie po prostu jak po ataku, w czasie ataku, także dla mnie to niewiele się wydarzy, bo ja tak jestem po prostu 20 milionów kilometrów pod ziemią, bo na tym polega moja metoda, metoda Chrystusa, nie wznoszenia się, nie brania energetycznych, żadnych takich tutaj akcji do góry, wzlotów, tylko zostawanie na dole, w dole, więc już dalej polecieć nie mogę, więc tu nauczyłem się na dole egzystować i w miarę, żeby to było komfortowo, tak jakbym mówię czasami, nauczyłem się przetrwać w piekle i jakoś sobie tu daje radę, więc dla mnie już gorzej być nie może, ale dla wszystkich innych, którzy troszeczkę do góry są, to będzie straszna akcja, jutro będą się ludzie bardzo źle czuli, zwłaszcza Polacy, bo to jest atak psychologiczny, najbardziej wyrafinowany, połączony ze wszystkim, na wszystkich poziomach. Także tutaj mamy straszliwą rzecz. Teraz jest ekscytacja, nie wiadomo, co się dzieje i tak dalej. Potem, jak będą ludzie chcieli spać, będą mieli kłopoty i będzie to wirowało aż do, do rana. No więc to straszna szajba, ale zaraz wyjaśnimy, jak z tym sobie poradzić, żeby to opanować. Także szybciutko to nam zejdzie, pójdziemy spać spokojnie, jutro się obudzimy, będzie ok, okej. Okay. Nasz zawodnik, nasz żołnierz, nasz przywódca, nasz generał został zaatakowany, więc wszyscy ponosimy tego brzemię. Tak działa to mniej więcej energetyczna sprawa. Także mam nadzieję, ci, którzy dilują z energiami, a jest to około jednego biliona, nie jest to religia, ale to, są, to jest bardzo silny też ruch, wiedzą o czym mówię. Także piosenka, jeszcze raz ten klip i potem lepsze, dokładniejsze wyjaśnienie, jak z tą traumą sobie dać radę. Oh, oh, oh, oh, This world to make me believe Stay with me Oh, all I see Did I say Come clean, I wonder every day as I look upon your face for oh, oh. Everything you gave and nothing you would take on, oh, oh. Nothing you would take.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 Gdynia, Radio FMS Gdynia. Piotr Grzywacz. Mamy teraz 40 minut po godzinie 1. 14 stycznia roku 2019. Także właściwie wszystko, co można było powiedzieć na ten temat zostało powiedziane. I teraz yy, opowiem państwu, jak należy moim zdaniem pracować z tym zdarzeniem, bo generalnie w końcu najważniejsze jest to, żeby pójść spokojnie do łóżka, jutro rano wstać i zacząć normalny kolejny dzień życia i mieć ten, ten dzień jak najlepszy możliwy. To wszystko się sprowadza do bardzo prostych rzeczy. W naszym wypadku, ponieważ nigdy nie używaliśmy żadnych przemocowych akcji, i to daje się najlepiej do zrozumienia i do przetrenowania, przetestowania właśnie w takich momentach jak ten. Więc jedyną sprawą, która nam pozostaje, bo jesteśmy kompletnie nadzwy, nie mamy żadnych broni, jest modlita trwa i jest afirmacja pozytywnej części umysłu. W naszym wypadku to się obrazowuje poprzez akceptację tego, który jest zły i tego, co się jawi w naszej głowie jako złe, bo wszystko dzieje się na płaszczyźnie naszej głowy. Pierwszą rzeczą, żeby móc doprowadzić do reset, czyli do wyzerowania umysłu, jest trzeba przyjąć, że wszystko to, co powiedziałem do tej pory, jest totalną paranoją i twordem naszego umysłu. Więc rozumiemy to, że to jest właśnie zespół myślowy, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, bo tak naprawdę do końca ja stworzyłem tą historię na podstawie klipu, który widziałem. Takie jest podstawowa baza, fundacja, żelazna podłoże naszego rozumowania. Coś się wydarzyło, jest wideo i ja na temat tego wideo stworzyłem historię hula balunny. To jest najbardziej prawdziwsza Prawda. Teraz, ponieważ te emocje się w nas wytworzyły, musimy teraz je zrobić tak zwany kontr. Countertap angielsku to się mówi, a dokładnie po prostu musimy je spasyfikować, spasyfikować. Więc robimy to poprzez zrozumienie, że osoba, która dokonała tego strasznego aktu, będzie potrzebowała wiele miłości i wybaczenia, ponieważ no, e, ostatecznie, jak się ocknie z tego, co zrobiła, przez następne dni, miesiące, lata, wieki, stulecia, biliony lat, będzie nosiła tą świadomość w sobie i to będzie straszliwa sprawa i musimy przez to właśnie za to tą osobę kochać, żeby jej właśnie pomóc w tej strasznej podróży, którą rozpoczęła dzisiaj poprzez ten akt. Czy są inni, czy nie ma, nic nie można powiedzieć i... Poprzez właśnie to zrozumienie, jednocześnie wzbudzamy zrozumienie w części swojego umysłu, w którym to pojawił się ten osobnik i do którego żeśmy wzbudzili nienawiść jako pozytywną część. Tą część transformujemy, transponujemy w pozytywną, także tą złość, tą niechęć, którą żeśmy wywołali, a jest w nas, po prostu pacyfikujemy poprzez ukochanie tej części, ale tylko można to zrobić poprzez kochanie autentycznie Osoby, która tego dokonała i ewentualnych być może, którzy są z tym związani. Więc po zrozumieniu psychologicznym następuje czas na tak zwane wzbudzenie energetyczne. I tutaj opieramy się na tradycji BON, bo jest to najstarsza tradycja znana nam. Właściwie pochodzi ona z Persji obecnej. Tam przed 30 tysiącami lat została rozwinięta. Jest to najstarsza tradycja duchowa, do jakiej udało mi się dotrzeć, badając wszystkie źródła spirytualne. Więc w tradycji BON mamy tutaj podłoże energetyczne, które potem staje się podłożem Jok. Które który akceptuje rzeczywistość taką jest w pełnej rozciągłości, jaką jest i nic się z nią nie robi. Także proszę każdego, jeżeli te słowa słyszy na przez dzień albo cokolwiek, nic z tym, co się wydarzyło, nie robił w swojej głowie. Nie podejmował żadnych decyzji, nie tworzył historii, po prostu zostawił takim, jaki jest. Jest to doskonałe, to się wydarzyło. Ponieważ nie wytwarzamy nowych interferencji po tym ciosie, które został nam zadane, ale po prostu mówimy, że to jest perfekt, doskonałe, tak się wydarzyło, jest cudownie. To jest trochę dziwne, ale to właśnie daje nam spokój i umysłu. Nic się nie wydarzyło, i jest do, doskonale. Tak do tego podchodzimy, i teraz potem następuje wyniesienie energetyczne poprzez afirmację wszystkich. Przestworzy istnienia. Zaczynamy to poprzez e, krótką inwokację, i tutaj za, zaproponujemy w tym wypadku e, adrasatwę, jak i modlitwę przed posiłkiem. E, ponieważ ja przez ostatnie 30 lat tylko tym się zajmowałem i nic innego nie, robię, nie umiem, więc no robię to, co, w czym jestem najlepszy, nie wiem jak to wy wygląda i wyjdzie, ale no tak to zawsze robiłem, więc to jest mniej więcej tak... Um, Mandra satvate no patistadir dome bawa sutta kayaome Anuraktumibowa Sarwassidime Prayatsa Sarwakarma Zuzam Pristazja Kurumha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha co to sama ja ma no pale ja będ raz za dowadę noba gdyż do dirdu my bała suwagju my bała su Ha ha u bagły sarłata taka taka ta ma aha <San> samae sad va <San> sutta tano pati sta dir da me bała, sutta ga yome ba su ba ga yome ba anurok tu mu sarvati de mapra yca sarva ha ha ha baga sarva tataga men zopama mu zamba sama ya sama Tumbalam sonjo rimpoche, drembalamet gendon rimpoche, chopne kunchak sum la Więc tak wygląda generacja pola energetycznego. Teraz polega on na tym, że rozpuszczamy wszystko, także jakikolwiek atak w naszym kierunku się on dokonał, my po prostu przyjmujemy go, znikamy, także wszystko, co w naszym kierunku zostało wysłane, nie napotyka na żadną przeszkodę w postaci naszej niechęci, nawiści, myśli i automatycznie powraca do źródła, z którego powstało I to jest najlepszy, najszybszy sposób na bezpieczeństwo i ochronę naszego umysłu. Także teraz piosenka i potem jeszcze parę słów na temat struktury umysłu i na tym się pożegnamy. You can add up the parts You won't have the sum You can strike up the march There is no drum Every heart to love will come But like a refugee radio FMS Gdynia. Mamy prawie drugą godzinę nad ranem. Piotr Grzywacz. Teraz, mimo że w tym, co robimy, nie ma nic, nie ma żadnego zgromadzenia, nie ma żadnych składek, nie ma żadnego praktykowania, nie ma żadnej ścieżki i to jest właśnie to, co to jest. To dzisiaj staram się Państwu opowiedzieć w tej sytuacji, jak osiąść we własnym umyśle. Co naszym zdaniem jest fundacją do trzeciej świątyni, a i też jest podłożem do nieśmiertelności. Zanim Państwo się uśmiechną i ocenią, proszę wysłuchać i spróbować i zobaczyć na własnym przykładzie, więc wtedy to będzie już niezaprzeczalna prawda. Jak Buddha powiedział, słowa są najgorsze z mostrzliwych, ale od czegoś trzeba zacząć. Zaczynamy więc od słów i opisania, jak sprawy się mają też jak powiedział Budda, że jedyne, co robi, to mówi, jak sprawy się mają. Budda, jak i Chrystus, nic sam nie napisał, a dla niego dopiero potem napisano z wieloma błędami i pomyłkami. Niemniej jednak wskazówki, z których można przesiać poprzez praktykę generalnie, dają nam pełen przepis, jak tam dotrzeć do miejsca zwanym nikąd. Wszystko polega na tym, żeby przekroczyć pojęcie kontentu, czyli myśli. Wszystko czym jesteśmy jest myślą, cum ergo sum, myślę więc jestem, więc myśli pojawiają się w naszej głowie, jest to naturą umysłu, umysł promieniuje myśli i my tylko znamy umysł poprzez myśli. Nie znamy umysłu jakiego takiego, bo nie można go poznać, bo go nie ma. Nigdy nie powstał i nigdy nie przestanie istnieć. Natomiast no stop emanuje myśli i poprzez to wiemy, że coś tam jest, czyli to coś, czego nie ma. I tu bardzo ważna pierwsza podstawowa korekta, mimo że Państwo wydaje się, że wiecie, musicie od razu zrozumieć, że nie wiecie, ponieważ przedstawiłem Państwu kolejną myśl na ten temat, a to nie jest myślą, o czym my mówimy, ale jak Budda powiedział, Słowa są najgorsze, ale od czegoś trzeba zacząć, więc mamy najpierw generalny strumień myśli, codziennych myśli i teraz musimy poprzez praktykę zwaną szamatą ciszyć się, wyciszyć się, żeby te myśli zwolniły poprzez właśnie oddech i patrzenie w siebie. Pojawia się myśl, wiemy, wiemy, że to jesteśmy my, zarówno ten, który widzi i ten to, co jest widziane, jest myślą. Jak byliśmy w brzuchu u mamy, nie mieliśmy pojęcia myśli, można powiedzieć, byliśmy tabula rasa. coś ześmy zobaczyli w naszym umyśle i powiedzieliśmy, o, to pewnie jestem ja. I od tego momentu gromadzenie myśli na temat ja zaczęło się i się ustosunkowało, ustrukturyzowało się w pojęcie ja i ego. Więc teraz musimy się z tego wycofać przez zrozumienie, że ten, który patrzy i to, co jest widziane jest myślą, bo właśnie zespołu tych myśli, które tworzą się w naszemu myśle, żeśmy zaczęli wyselekcjonowywać niektóre i traktować, że to reprezentuje nas, że to my. Więc rozumiejąc to, patrzymy w siebie i zwalniamy te myśli, zwalniamy. W pewnym momencie one się zwolnią, i zrozumiemy, że jest coś, co to obserwuje. I to jest myśl subtelna. Jest to myśl łoże, na której inne myśli jeżdżą. Czyli jak ja. Obserwuje myśli, czyli to co obserwuje myśl, ponieważ wszystko jest myślą, też musi być myślą, czyli ja obserwuję, ten który obserwuje, jest myślą, czyli myśl subtelna, w której pojawiają się inne myśli, czyli ja, nasze rozumiane z myśli jest obserwującym myśli, to jest myśl subtelna. Ta bardzo trudna do wykrycia, ale ta myśl, która obserwuje, jak ja siedzę i myślę, że medytuję i widzę, to też jest myśl. I ten, który to zrozumiał, też jest myślą. I potem tak w tym siedzimy, ponieważ przedostajemy się do czegoś innego i tam jesteśmy i rzekomo tam już nie ma myśli, ale widzimy, ponieważ one, żeśmy to stwierdzili, a jak stwierdzimy, no to już jest myśl, musimy to zrozumieć. Że cokolwiek, kiedy się przebudzimy i stwierdzimy, jest to myśl, a skoro nie możemy stwierdzić, to nas tam nie ma, bo kto by mógł stwierdzić. I tak sobie siedzimy i obserwujemy. I pojawia się, i pojawia, i pojawia się. A my oddychamy i wsłuchujemy się oddech. I jak powietrze wchodzi i wychodzi. I myśli. To, że powietrze wychodzi jest myślą, to, że ten, który to widzi, jest myślą, ten, który to o, stwierdził, jest myślą. Wszystkie myśli obserwują się nawzajem. I tak siedzimy w ciszy, obserwujemy. Jeżeli powrócisz strumień, o, zginęłem, zacząłem myśleć o problemach. Teraz, ponieważ to wydarzenie, które miało miejsce, jest bardzo silne, myśli są bardzo silne. I doprowadzają nas generalnie w pewnym momencie poprzez swój natłok do szału. Ale jak się wycofamy, zaczniemy obserwować je, to nawet jak się pojawi ból, zrozumiemy, że jest to myśl. Więc na pierwszym poziomie, na pierwszym stopniu badisatwy, dziesięciostopniowej ścieżki, rzekomo ból przestaje istnieć. Niemniej jednak, ponieważ my przyjęliśmy drogę Chrystusa, ból jest ale ponieważ my obserwujemy to jakby z dystansu poprzez to spektrum, tą perspektywę, którą powiedziałem państwu, więc ból jest, ale generalnie problemem z bólem jest to, że nas tak zwany męczy nas. nie daje nam spokoju, nie możemy się skoncentrować, jest coś nieprzyjemnego, coś drażliwego, to jest ból. Ale jak siedzimy w przestrzeni spektrum rozumienia, to ból nie jest przeszkodą. Pojawia się i znika, jest. A ból jest generalnie dobry, ponieważ mówi, że coś niedobrego się dzieje z organizmem. Bez bólu mógłbyś sobie obciąć nogę, nawet byś nie wiedział. Mógłbyś spłonąć, nawet byś nie wiedział. Więc ból jest dobry, bo daje nam informację, ale przeszkadza w codziennym bytowaniu. Ale z tym podejściem patrzenia, rozumienia i obserwacji i bycia jak to się wszystko tworzy i nagle uff. No i tak mniej więcej, kiedy przekroczymy, jeżeli nam się uda, to to, co żeśmy zrozumieli albo nie zrozumieli, jak się przedostaniemy poza te strumienie, to nie odchodzi, bo kiedy umieramy, nas umysł gaśnie, nie ma procesu, cognition, czyli procesu rozumienia, kogeto, ergo sum nie zachodzi, więc to jest tak, jakby światło zgasło, umysł nie pracuje i co dalej? No kto ma mówić, myśleć? No nie ma tego, który mówi i myśli, więc jak możemy cokolwiek powiedzieć? Nie ma nic, więc koniec. To jest śmierć. Rzekomo coś się dzieje dalej, ale no cóż... My jesteśmy empirykami, więc dla nas no, zrozumienia naukowego nie ma mózgu, nie ma myśli, nie można nic powiedzieć o tunelach i tak dalej, chodzeniu, przechodzeniu i w ogóle. Także mamy bardzo silne podejście naukowe, My, mimo że w naszym świecie iluzorycznych, paradojalnych spraw wydaje nam się, że podróżujemy tu i tam, siam i owam, ale wciąż rozumiemy, że to są myśli. Ponieważ on oświecony umysł jest to taki umysł, który potrafi rozpoznać każdą myśl jako myśl. Żadna z myśli nie zaciemnie go solidnokręgu i nie sprowadzi go do parteru, ja, do parteru, ja jestem. To jest coś solidnego, ja, ta myśl jest, żyje, a jak ta myśl się skończy, ja nie żyję. My jesteśmy, staramy się, próbujemy poprzez właśnie praktykę ciągłą 30 lat przekroczyć sferę myśli i każdy z was to musi zrobić na swój sposób. Tyle jest szkół, tylu jest bududów ilu jest praktykujących, bo każdy ma swoją własną ścieżkę. Także samo tyle jest Bogów, bo każdy z nas ma swojego własnego Boga, rozumianego przez jego własne pojęcie. Także jest mimo, że jest jeden Bóg, dla każdego jest to jego własny Bóg. Teraz zostawiam Państwu z moimi przyjaciółmi z Toronto i z Toronto dała Keczok i Peter Kater we fantastycznej medytacji, która mojego nieudolnego sposobu starania się wyjaśnienia, jak to działa, zrobi to w sposób muzyczny, dokładny, perfekcyjny. Proszę się w to słuchać i obserwować. Oddech, powietrze wchodzi, powietrze wychodzi, wchodzi, wychodzi, wchodzi, wychodzi, wchodzi. No, wychodzi, wychodzi. No więc do zobaczenia, do usłyszenia na falach FMS Gdynia Piotr Grzywacz.